Państwo się rozrasta niezłychanie szybko. Z małego Księstewka Moskiewskiego w ciągu pół tysiąca lat urasta w olbrzymie imperium, stanowiące szóstą część świata, dążące ciągle do rozszerzania się, nie mające granic za stałe uznanych, prócz jednej, brzegu oceanu Lodowatego. Jednocześnie nie postępuje ono należycie w rozwoju swych instytucji w organizacji społeczeństwa i jego wytwórczości zastosowanej do wzrostu zaludnienia. Cała praca wewnętrzna skierowana jest do udoskonalenia machiny państwowej przystosowanej do zadań rozwoju zewnętrznego. Wyjaśnienie, dlaczego rozwój państwa poszedł w tym kierunku, jest kwestią historiozoficzną. Dla nas ważne są rezultaty do jakich doprowadził. Bo doprowadzić musiał. Rezultatem tego rozwoju musiał być szybszy wzrost zadań państwowych niż środków do podołania im, mnożenie się trudnych, przerastających siły rządu i narodu kwestii bytu państwowego. Państwo coraz bardziej musiało się stawać przysłowiowym kolosem na glinianych nogach, z jednej strony rozrost zewnętrzny, ciągłe powiększanie zaborów, związanie ich dość trwale z państwem, zabezpieczenie od dążności odśrodkowych, separatystycznych i od wrogów zewnętrznych, wreszcie ich zupełna asymilacja, wymagały kolosalnego zapasu sił ekonomicznych i kulturalnych. Z drugiej, Zastój wewnętrzny przy szybkim przyroście zaludnienia tych sił nie dawał, ale wytwarzał na wewnątrz położenie, któremu coraz trudniej było zaradzić, a którego trwanie i pogarszanie się coraz bliższymi i straszniejszymi musiało grozić katastrofami. Machina rządowa, istniejąca sama w sobie, nieoparta o odpowiednie instytucje społeczne, nieprzymuszona do liczenia się z potrzebami i dążeniami społeczeństwa, rozrastając się szybko pod względem swych rozmiarów, nie mogła się tak szybko doskonalić, jakby tego wymagały wyrastające przed nią zadania. Jasne jest, że taki kierunek rozwoju musiał prędzej czy później doprowadzić do impasu. Dziś chętnie się przypisuje trudność położenia rządu rosyjskiego nieszczęśliwej wojnie z Japonią, i wybuchowi rewolucji, uważając za przyczynę to, co było skutkiem, za źródła nieszczęścia to, co było tylko przejawem głębokiego zła i może ostrzeżeniem przed straszniejszą o wiele katastrofą. Obecny kryzys wewnętrzny, którego głównym tłem jest kwestia konstytucyjna, w państwie Mającym wiele bolących punktów, musiał się skomplikować całym szeregiem innych kwestii. Tak jak w organizmie ludzkim, gdy ten zapada na jedną chorobę, ujawniają się naraz wszystkie jego dolegliwości, wszystkie słabe strony. Ale te kwestie istniały niezależnie od konstytucyjnej i zaostrzały się w szybkim tempie. Rozwój historyczny Rosji w kierunku zewnętrznym, łącznie z powstrzymaniem rozwoju wewnętrznego, wytworzył przede wszystkim dwie wielkie kwestie, z których każda wystarczałaby, żeby najpotężniejsze państwo doprowadzić do położenia bez wyjścia, o ile by nie nastąpił jakiś głęboki przewrót, zmieniający zasadniczo kierunek jego rozwoju. Jest to tak zwana Kwestia kresów i kwestia włościańska. Pierwsza jest bezpośrednim wynikiem szybkiego rozwoju na zewnątrz. Druga towarzyszącego mu zastoju wewnętrznego. Rozwijały się one w miarę tworzenia się dzisiejszego państwa rosyjskiego. Dawały znać o sobie na długo przed ostrym wybuchem dzisiejszego kryzysu i bez niego gotowały państwu katastrofy. Kwestia włościańska w Wielkorosji nie jest jedynie kwestią agrarną. W swej niesłychanie skomplikowanej istocie jest ona zarazem kwestią ekonomiczną, polityczną i kulturalną. We wszystkich krajach europejskich warstwa drobnych rolników jest najzdrowszą warstwą społeczną przez swój dobrobyt, na trwałych opartych podstawach i przez swój konserwatyzm, nadającą równowagę stosunkom społecznym i politycznym. W Rosji, skutkiem zaniedbania spraw wewnętrznego postępu, stan oświaty i kultury włościaństwa od wieków bardzo mało się posunął. A organizacja jego we wspólnocie, obszczynie, Pozbawiają tych pobudek do pracy i postępu w gospodarstwie, tych podstaw samodzielności umysłowej i obywatelskiej, jakie daje własność indywidualna. Natomiast zaś czyni je dostępnym dla najbardziej utopijnych doktryn kolektywistycznych. Ten ostatni rys przy ogólnym niezadowoleniu i buncie przeciw najbliższym, przeciw Współuczestnikom tej samej gminy wytwarza z włościaństwa żywioł w całym tego słowa znaczeniu rewolucyjny. Nie potrzeba nawet propagandy socjalistycznej. Włościanin rosyjski umie sobie na podstawie Ewangelii takie zbudować teorie, które ją w zupełności zastąpią. Niski poziom kultury i zacofanie w uprawie roli sprawia, że ilość ziemi, będąca w rękach włościan, nie tylko nie pozwala z nich zrobić należytej siły podatkowej, ale nie wystarcza nawet do zabezpieczenia ich od głodowej śmierci. Z drugiej strony, Zwrócenie się państwa do zadań wyłącznie zewnętrznych oraz będących jego skutkiem szalony rozrost machiny biurokratycznej i armii pociągnął w szeregi służby rządowej całą niemal szlachtę, oderwał ją od pracy na ziemi, której dzięki wpływom w rządzie wiele dostała w swoje ręce i uczynił z niej żywioł jedynie ciągnący dochód z ziemi, a nie produkujący i nie podnoszący kultury rolnej, ani bezpośrednio we własnej posiadłości, ani przez wpływ pośredni na włościańską. Kwestia tedy włościańska, kwestia ratowania wprost życia Włościan, uzdrowienia ich bytu, uczynienia ich warstwą stanowiącą podstawę finansowej siły państwa i jego wewnętrznej równowagi politycznej, to kwestia zarazem dostarczenia tym milionom brakującej im ziemi, reorganizacji ich społecznego bytu, założenia im szkół, wreszcie zorganizowania przez rząd czy samorząd środków popierania postępu kultury rolnej, rozwoju zdrowego kredytu itd. A teraz zapytajmy, ile potrzeba nakładu zdolności i pracy ludzkiej? ile środków materialnych, by w tej dziedzinie zrobić coś, co będzie miało szerszy, widoczny skutek, co oddali naprawdę choćby niebezpieczeństwo periodycznych głodów i rozruchów agrarnych. Czy rząd rosyjski tymi siłami i tymi środkami rozporządza? Ani rząd obecny, ani żaden inny przy obecnym systemie państwowym, na te środki zdobyć się nie może. Niemniej groźną dla przyszłości jest tak zwana kwestia kresów. Rosja po Austrii jest drugim w Europie państwem pod względem różnorodności swego składu. Rząd jej, wszakże, nie bał się nigdy tak olbrzymiego procentu nierosyjskiej ludności w swym państwie ale gotów był go zwiększyć przez nowe zabory. Na uregulowanie stosunków tych żywiołów do państwa miał on i ma jeden sposób – rusyfikację. Ten program tak się przyjął, że zastosowano go nie tylko do mniejszych, mniej kulturalnych lub rzadko rozsianych narodowości, ale i do całych krajów odrębnych i nawet przewyższających kulturą Rosję właściwą. Mając do pochłonięcia tyle jeszcze drobnych plemion fińskich, zabrawszy się do asymilacji Kaukazu oraz milionów ludności muzułmańskiej nad Wołgą, Uralem i na Krymie, przystąpiwszy przy pomocy gwałtownych środków do zapewnienia żywiołowi rosyjskiemu przewagi w ziemiach litewsko-ruskich, nie zawahano się z jednoczesnym rozwinięciem energicznej akcji rusyfikacji w Polsce właściwej. W prowincjach nadbałtyckich wreszcie rozpoczęto ją w Finlandii i poprowadzono by dalej, gdyby nie wypadki czasów ostatnich.